Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 7, dziś czwartek 2 kwietnia. Serwis Trójki. Anna kowalik Brankati i Romuald Wójcik. Nie potrzebujemy cieśniny Ormus, weźcie ją sobie i wykorzystajcie do własnych celów, mówi sojusznikom Donald Trump. Rząd nie przewiduje ograniczeń w dostępie do paliwa na stacjach benzynowych, zapewnia minister energii. To był niezapomniany dzień i wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji urodzin Trójki. Tak człowiekowi dobrze idzie, że żal skończyć. Donald Trump powiedział Amerykanom, że misja wojskowa w Iranie zakończy się niedługo, ale nie wskazał żadnego terminu. W orędziu Oren... Oren... prezydent USA nie wykluczył nawet możliwości eskalacji wojny. Them... Uderzymy w nich ekstremalnie mocno w najbliższych dwóch, trzech tygodniach. Przeniesiemy ich do epoki kamiennej, gdzie jest ich miejsce. Donald Trump wezwał też sojuszników, aby sami zajęli się odblokowaniem i przejęciem cieśniny Ormus. Oświadczył, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani gazu, ani ropy z Bliskiego Wschodu. Wykażcie się odrobiną spóźnionej odwagi. Mogliście to zrobić z nami. Udajcie się do cieśniny i po prostu weźcie ją sobie. Brońcie jej i wykorzystajcie dla własnych celów. Wcześniej w wywiadzie dla dziennika The Telegraph Donald Trump nazwał na to papierowym tygrysem i zapowiedział, że poważnie rozważa wyjście USA z sojuszu. Nie ma na a to bez Stanów Zjednoczonych, powiedział minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz, szef MON, mówił podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasiące, że Polska musi zabiegać o stabilność sojuszu. Mam nadzieję, że w emocjach, które towarzyszą prezydentowi Stanów Zjednoczonych, przyjdzie ten moment uspokojenia, bo nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i to jest w naszym interesie, żeby to uspokojenie przyszło, ale nie ma też potęgi Stanów Zjednoczonych bez NATO. Europa musi robić więcej. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister, koordynator służb specjalnych i były szef MON Tomasz Siemoniak. Obecnie nie ma ryzyka przerwania łańcuchów, łańcucha dostaw surowców do Polski i rząd nie przewiduje ograniczeń w dostępie do paliwa na stacjach benzynowych, zapewnił minister energii. Mimo łotyka dodał jednak, że sytuacja na rynku paliw jest bardzo dynamiczna. Faktem jest, ubytek w podaży surowca, ubytek w podaży też gotowych paliw na rynku jest gigantyczny. Póki się konflikt na Bliskim Wschodzie nie zakończy, póki nie zostanie odblokowana ciesina Ormus, dopóty te ceny dalej będą podlegały gigantycznym wahaniom i zmianom, które wymagają reakcji rządu. Dziś cena maksymalna benzyny 95 to 6,23 zł za litr, a oleju napędowego 7,65. Cena ta jest aktualizowana codziennie, co jest jednym z elementów rządowego programu CPN. Jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje do prezydenta, szef Resortu Sprawiedliwości. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, złożyło wczoraj ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie od Karola Nawrockiego. Minister sprawiedliwości Władliwości Waldemar Żurek powiedział, że prezydent nie może wybierać sobie od których sędziów odbierze ślubowanie. Więc ja apeluję do pana prezydenta, żeby jak najszybciej zaprosił pozostałą czwórkę, tak żeby trybunał mógł prawidłowo funkcjonować. W przeciwnym wypadku będzie to oczywiste złamanie konstytucji. Prezydencki minister Zbigniew Boguski powiedział, że prezydent przyjął ślubowanie dwojga sędziów, bo tylko takie wakaty powstały za jego kadencji. Według niego ci nowi sędziowie mogą rozpocząć dziś pracę. Ślubowanie składa się wobec prezydenta Rzeczypospolitej, co dzisiaj się dokonało. Ale jak ustaliłem do trybunału, ci sędziowie się nie wybierają. Nie pojawiamy się w nowej pracy. Mówił mi sędzia Dariusz Szostek. Cześć sędziów powinno stawić się w Trybunale Konstytucyjnym w ramach podejmowania działania. Pozostała czwórka sędziów wysłała kolejny list do prezydenta o wyznaczenie im terminu ślubowania. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Goście, koncerty, audycja bez ani jednej taśmy. Trójka świętowała wczoraj swoje 64. urodziny. Relacje zbierał Józef Niewiarowski. Tak bawiliśmy się na ustawionym konkursie piosenki. To były wspaniałe urodziny, wspaniały koncert. Wielkie wybuchy śmiechu, oklaski, było cudownie, no i co? I słuchamy przez kolejne 64 lata. Wspaniały prowadzący z niesamowitym poczuciem humoru. Że było śmiesznie, to wiadomo, z szefem i prowadzącym koncert był Artur Andrus. Zaczynajmy, bo jest takie niebezpieczne zjawisko u prezenterów radiowych. Sam go parę razy doświadczyłem, że tak człowiekowi dobrze idzie, że żal skończyć. Tam też, mam nadzieję, dobrze poszło oddanie radia sprzed 100 lat. Wczorajsze zapraszamy do trójki ze wspaniałymi gościami. Jak chociażby Marek Niedźwiecki Dzień dobry, witam. Ja nie wiedziałem, że to będzie aż taka mistyfikacja Czy Tomasz Sianecki Tutaj państwo doskonale czują muzykę Przygotowaliśmy w pełni na żywo i analogowo Jeśli państwo usłyszą dźwięk klarnetu na przykład Będzie to oznaczało, że około 720 milisekund wcześniej Bo tyle wynosi opóźnienie w radiu analogowym Ktoś w ten klarnet dmucha w Warszawie Za wspólne świętowanie dziękujemy Józef Niewiązki, Trójka a zdjęcia, nagrania i relacje znajdziemy na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jest 5 po 7, teraz sport. Dariusz Urbanowicz, który też wczoraj w tym radiu na żywo sprzed stu lat sport prezentował. Dzień dobry. Ale to tak. było wyzwanie, prawda? Ten język dopasować. No było. Nie wiem, czy na ile to się udało, ale jakaś tam namiastka klimatu może się pojawiła. A teraz już jesteśmy w 2026. Tak, tak. I bez anachronizmu wszystko na bieżąco. Na pierwszy ogień siatkówka i Liga Mistrzów. PGE Projekt Warszawa. Mimo, że przegrał w Lublinie z Bogdanką Lukiem 2-3, do dzięki wykorzystaniu zaliczki z pierwszego spotkania i ugraniu przynajmniej dwóch setów, awansował do fazy medalowej rozgrywek. Mówi Juri Sameniuk. Pierwszy, może co powiedzieć, to w pierwszej że Zrobili bardzo dobrą robotę i tutaj potrzeba było zrobić to, jak zaczęli w Warszawie. Temu tutaj wygrać dwa sety, wygrali. Robota zrobiona, bardzo szczęśliwi i idziemy do Torynu. Bogdanka i też dobrze grali w pewnych momentach, ale można powiedzieć, że w pierwszym meczu i taki w drugim meczu sztab zrobił bardzo dobrą robotę taktyczną. Nasz przygotował bardzo dobre w pewnych elementach i my zrobili wszystko, co sztab potrzebował i jedziemy dalej. Konto? Gdzie będę cztery najlepszych drużyny, po pierwsze, ale po drugie już tam, to czemu nie wygrać? Tam, czyli w turnieju Final Four Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w Turynie 16 i 17 maja. A dziś o 18 w Zawierciu Warta, zawier Warta zmierzy, zmierzy się z Lubę Witanowa. Tydzień temu Włosi wygrali pierwszy ćwierćfinał bez straty seta. Pierwszy krok w obronie tytułu wykonany. GKS Tychy pokonał imiennika z Katowic 4 do 2 i objął prowadzenie finałowej w serii 1 do 0. Dla Geksy strzelali Patryk Wronka i Mateusz Bepierszcz, a dla Tyszan Rasmus Helianko po dwakroć oraz Olaf Bizacki i Joel Kerkenen. Mecz numer dwa dziś o 20.30 również w Katowicach. Wcześniej o 18.00 w Sosnowcu drugie spotkanie o brąz. Przypomnę, Zagłębie prowadzi 1 do 0 z Unią Oświęcim. Filip Poganna po nieprawdopodobnej końcówce wygrał dwars w Dorflanderen, czyli klasyk przez Flandrię. Włoch złamał kierownicę na decydujących brukowanych wertepach, Mimo to dogonił czołówkę, trochę podciągając się na bidonie, goniąc peletą za co dostał grzywne w wysokości 200 franków. Po czym odskoczył od grupy zasadniczej i przegonił na finiszu uciekającego Belga Wołta Van Aerta. Moc Ganny nieprawdopodobna, a przypomnę Wielkanoc Monument Paryż-Roubaix. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA, uaktualniła ranking w czołowej trójce kolejno. Francja, Hiszpania i Argentyna. Polska pośliznęła się ze Szwecją i spadła na 35. miejsce. Jak to mówią, a mają w procentach rację, rankingi nie grają, nasi też nie grają na mundialu. Przypadek nie sądzę. Dodam tylko, że psiak Krzysztofa Łoniewskiego wabi się FIFA właśnie. W sporcie za godzinę będzie o tenisie i wyczynach naszych w Bogocie i Marrakeszu. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Proszę się dziś spodziewać deszczu na południowym wschodzie i południu kraju, w górach proszę się spodziewać śniegu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, chociaż tutaj możliwe miejscami mgły, a termometry wczesnym popołudniem pokażą od 10 do 14 stopni na ogół. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy 64. Urodziny Trójki Kocha, lubi, szanuje Kocha Kocha Jest siódma dziewięć Zapraszamy do Trójki Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski I Robert Grządowski Zapraszamy do dziewiątej A za chwilę o, Kosmos będzie, kosmos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 Dzień dobry. No, o godzinie y, północ 35, 35 minut po północy wystartowała misja Artemis 2. Czy wszystko tam przebiegło zgodnie z planem i czy teraz też wszystko przebiega zgodnie z planem? Jeżeli wierzyć wszystkim doniesieniom, już wszystko działa zgodnie z planem. Rzeczywiście to nie jest nasza wyobraźnia, dlatego że... Można było się wahać przed tą misją, czy tym razem też się uda. Okienko pogodowe sprzyjało, ale poprzednie próby wystrzelenia tej misji jednak spaliły na panewce. Tym razem wyszło, ale nie obyło się, jak to często w przypadku kosmicznych misji bywa. Z... Nie odbyło się bez pewnych komplikacji, na szczęście drobnych. One dotyczyły toalety. To jest też ciekawostka. Tam Proszę. To toaleta, która jest swoistą nowością i czymś, co wyróżnia tę kapsułę, dlatego że jest akurat odgrodzona od tego przedziału, w którym załoga bytuje zgłosiła problem ze sterownikiem w trakcie testów, co by oznaczało, że naukowcy musieliby jednak swoje czynności wykonywać do woreczków, co nie jest najlepszym rozwiązaniem w przestrzeni kosmicznej, chociaż sprawdzonym wielokrotnie. No ale ponoć też ten problem usunęli, natomiast to, co myśmy mogli oglądać śledząc na żywo, transmisję ze startu, no to była sekwencja zdarzeń zaplanowanych, które poszły w miarę zgodnie z planem, w tym sam start, w tym osiągnięcie odpowiedniej orbity, testy na tej orbicie, manewry, które obejmowały zbliżanie się też na orbicie w trybie ręcznego sterowania, do odrzuconego członu e, rakiety po to, żeby sprawdzić, jak sobie statek w takich manewrach radzi. E, parę innych podstawowych testów systemów pokładowych no i załoga poszła spać, bo przed nimi jeszcze dziesięć tak naprawdę dób e, misji. E, no właśnie, panie więcej... Tomaszu, kiedy oni będą ten księżyc oblatywać? Kiedy te historyczne momenty i najdalszy, najdalsza obecność człowieka od ziemi w historii? Te historyczne momenty w poniedziałek wielkanocny, tak można w skrócie powiedzieć, bo wtedy będą nad niewidoczną z ziemi, ciem, my mówimy na to ciemną stroną, ale chodzi o e, niewidoczną e, z naszej perspektywy stronę Księżyca. Oczywiście astronauci już byli w tamtych rejonach, ale byli w, akurat w takich momentach, kiedy słońce, jej nie oświetlało. Oni co prawda przelecą wyżej niż astronauci z programu Apollo, ale za to właśnie będą mieć bardzo ładną perspektywę na oświetloną, tym razem część niewidocznej strony Księżyca, a ma to znaczenie nie tylko po to, żeby odfotografować i powiedzmy uwiecznić tę chwilę, ale także stwarza szansę realnej oceny docelowych miejsc lądowania jakichś przyszłych misji kosmicznych. Więc to jest rzeczywiście fajna i przełomowa sprawa, chociaż wiele rzeczy w tym locie przełomowych będzie. Natomiast to jest za kilka dni. Póki co przed nimi dzisiaj w nocy odpalenie silnika, które skieruje ich na odpowiednią orbitę, pchnie ich w stronę Księżyca. W ten sposób, żeby korzystając z jego naturalnej grawitacji mogli ten przelot wykonać no i później wracać w stronę Ziemi też odpowiednio. Tomasz Banyś z Łódzkiego Centrum EC1, gościem trójki o poranku. Panie Tomaszu, jeszcze jedno pytanie rodzi się w mojej głowie, gdy wspomnę sobie misję z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, to kapsuła wyglądała fantastycznie, jak na filmie science fiction. A tutaj, gdy przyglądałem się wczoraj przygotowaniom do startu, to tak trochę kabli, trochę drutów, jakieś blachy, a taka, powiedziałbym, improwizacja w wykonaniu NASA. Dlaczego to jest taka różnica? Improwizacją może nazwać, tego nie powinniśmy, dlatego że jest to po prostu bardziej skomplikowany system, ale rzeczywiście pomimo tego, że misje wystrzelenia człowieka na orbitę okołoziemską, powiedzmy seryjnie produkowanej kapsule od wystrzeliwania go bardziej zaawansowanym być może też systemem strony Księżyca e, się różnią, no to tutaj trzeba przypomnieć, że to jest w zasadzie jedyny e, egzemplarz takiej kapsuły, ona jest cały czas poprawiana. Misja ma też troszeczkę inny charakter, ale w trakcie jej odbywają się coruś testy. Trzeba to też dokładnie zabezpieczyć. No i kapsuła Orion nie jest przeznaczona do tego rodzaju używania, co nazwijmy to no, te kapsuły. Dragon. One bardziej przypominały swoim charakterem wahadłowce kosmiczne, czyli miały w powtarzalny sposób i tak były zaprojektowane przy minimalnym nakładzie regularnie ta, w miarę tanio latać na orbitę okołoziemską kapsułami Dragon raczej misje księżycowe nie będą mogły być no, realizowane. I, i pewnie to dlatego, dlatego ta różnica rzeczy. Tak. w Więc wiele rzeczy w... jeszcze też trzeba dopracować i w trakcie takiej e, misji, e, choćby jej startu też zabezpieczać, a no, co powoduje, że te kable najwyraźniej musiały tam się znaleźć. Tomasz Banyś z Łódzkiego Centrum EC1 wyjaśniał to wszystko o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz piosenka dnia. Fisze Mady, Mateusz Kraudwurst, Duchy. The cat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 A trwa audycja poranna z Państwa udziałem. Te misje kosmiczne to jest jedno wielkie, bym powiedział, przedsięwzięcie, oczywiście światowe, ale takie mało ekonomiczne. Ponieważ jeżeli mowa o toaletach, to ja bym zasugerował takie rozwiązanie, jak mamy na drogach, a mianowicie wystrzelił parę toalet w, w postaci takich toalet publicznych, takich satelit, przepraszam bardzo. No i cóż, no po co za każdym razem brać toaletę? Zatrzymujemy się co, nie wiem, 20-30 tysięcy kilometrów. No i sprawa załatwiona. Proszę to opatentować i będzie pan co najmniej milionerem. Za kilka minut skrót serwisu, ekonomia i pogoda, później kolejne wspomnienie z wczorajszych 64. urodzin trójki, a potem przegląd prasy i piosenka do wyjaśnienia. Jest tego sporo, Krzysztof już patrzy na mnie ze strachem. Jak my to pomieścimy? Zmieścimy? Jakoś Krzysiu, zmieścimy. Teraz Future Utopia i Spiritual Machines. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, i suszarki, lodówki, znwarki. w super niskich cenach.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 The <laughs> cat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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 7.30. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brangati. Szef NATO poleci w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu. Spotka się z Donaldem Trumpem. Kilka godzin przed orędziem do Amerykanów Trump ponownie nazwał NATO papierowym tygrysem i określił niektórych członków sojuszu bardzo złymi. W wieczornym przemówieniu nie powtórzył groźby wyjścia USA z NATO. Jedyne odwołanie do sojuszu dotyczyło cieśniny Ormus i uwagi Trumpa, że kraje, które ją wykorzystują, muszą się nią zająć same. Przesłuchane zostanie dziś mężczyzna, który oddał strzały na terenie zakładów Gillette w Łodzi. 42-latek usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak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 Piotra podczas Wielkanocy. Siedem tysięcy tulipanów, żonkili, jacyntów, róż i chryzantem jest w drodze do Watykanu. 40 lat temu tradycję zapoczątkował papież Jan Paweł II. Zachwycił się kwiatami podczas wizyty w Holandii. Po raz pierwszy uświetniły one beatyfikację ojca Tytusa Bransmy. Od tego momentu floryści przygotowują je co roku na Wielkanoc. Pełny serwis Trójki o ósmej. A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. 6,23 zł za litr benzyny 95, 6,84 za benzynę 98 i 7,65 zł za olej napędowy. Takie ceny maksymalne ustalił na dziś minister energii. Benzyna jest zatem o 2-3 grosze droższa, a diesel o grosz tańszy niż wczoraj. Jaja, bez których nie ma Wielkanocy, są w tym roku droższe, nawet o ponad 20% podał GUS. Wynika to z ich mniejszej podaży na rynku krajowym i europejskim, wyjaśnia dr Magda Magdalena Kowalewska, dyrektorka Biura Analiz Sektora Food and Agro w banku BNP Paribas. W 2023 roku i w 2024 roku w Polsce mieliśmy liczne ogniska grypy ptaków, a także rzekomego pomoru drobiu, w wyniku czego pogłowie kurniosek w Polsce istotnie się zmniejszyło. Te same problemy dotyczyły innych krajów europejskich, a odbudowa takiego stada zajmuje no kilkanaście miesięcy. W związku z tym aktualnie podaż jaj na rynku krajowym jest ograniczona i za jaja płacimy więcej. Ponad 1 zł za jajko płacimy w tym roku. Droższy jest również chleb. O czujność podczas przedświątecznych zakupów apeluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważajmy przede wszystkim na fikcyjne promocje, pozorne rabaty, a wręcz ceny widmo, mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku. Kiedy cena jest niewyraźnie napisana, kiedy tych liczb jest dużo, w tym przypadku powinniśmy się bardzo dobrze zastanowić, żebyśmy po prostu nie kupili produktu, który myślimy, że jest w a okazuje się, że jest tym produktem droższym. Ważna zasada, jeśli przy kasie ceny cena okaże się wyższa niż na półce, to konsument ma prawo kupić produkt po cenie niższej. Do Krajowego Rejestru Długów wpisanych jest ponad 180 tysięcy osób, które nie uregulowały zaległości wobec sądów, a ich zadłużenie przekroczyło miliard złotych i cały czas rośnie. Rekordowy dłużnik ma do zapłacenia ponad 75 milionów złotych. Za dolara płacimy dziś rano 3 ,72 zł. 72 grosze za euro 4,29. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.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 Za nami 64. Urodziny Trójki. Świętowaliśmy. Oj, tak było. Specjalne wydanie audycji popołudniowej nadawanej bez użycia komputerów, jak 100 lat temu, gdy powstało Polskie Radio. Ale był też ustawiony konkurs piosenki. No, do niego przygotowania trwały od kilku dni. W końcu ustawienie czegoś musi zacząć się wcześniej. W zupełnej konspiracji. Ja przygotowuję materiał o ustawionym konkursie piosenki. Czy ty wiesz... Kto go wygra? Kasia Linz, Paweł. Czyli do nie uderzać? Tak, próbuj. Dobra, to idę do Kasi. Jest 17.01. Gratuluję serdecznie zwycięstwa. Jak się czujesz? Niedobrze, bo nie swoje, bo ja nie wygrywam. To nie jest moja rzecz w ogóle. Ja nie wiem, jak to się robi, w związku z czym jestem w jakimś absolutnym napięciu. Ale już wiesz, że wygrałaś, więc... To właśnie ta świadomość jest paraliżująca zupełnie. Uwierz. Czy wygrałeś coś w życiu? Mimo, że zwyciężczyni była znana, inni artyści nie byli smutni. Wręcz przeciwnie, byli pewni siebie, wierzyli w osiągnięcie sukcesu. Przykład... Kasia Stankiewicz. Czego ja się spodziewam? Ja zawsze się spodziewam, że najlepsze jest przed nami. Będą dobre emocje, jest świetny prowadzący, profesjonalna ekipa. Ta wiara w siebie początkowo dziwiła, potem przestała. Szczególnie po tych słowach w popołudniowym zapraszamy do trójki prowadzącego konkurs Artura Andrusa. Od razu Państwu powiem, na końcu się okaże, że wszyscy wygrali. Jaki to pasjonujący konkurs będzie. Pasjonujący, bo nawet ustawiony konkurs okazał się nieprzewidywalne. Czy państwo spodziewają się, jaką piosenkę państwo usłyszą w wykonaniu Reniusis? Bardzo proszę, są jakieś propozycje? Zakręcona, tak publiczność krzyknęła. Ja też myślałam, że zaśpiewam tę piosenkę, byłam prawie, że pewna, ale kierownik muzyczny powiedział a może Stilo? Weź mnie do Stilo! Weź mnie do Zapraszam na scenę Basię Wrońską. Często się pani zapala czerwona lampka? <głos> znaczy teraz jest zapalona jakby co? Czyli rozumiem, że mam nie gadać, tylko zejść <głos> i zostawić panią z zapaloną lampką i publiczną. Może lepiej tak, bo byliśmy umówieni na to, że będzie pan zadawał tak pytania, żebym ja była inteligentna, ale ewidentnie to nie idzie. Czuję to. Za chwilę na scenie pojawią się wszyscy artyści i chciałem niniejszym ogłosić wyniki. Wszyscy wygrali. Każdy z nich i każda z nich jest na pierwszym miejscu. Jaki to był koncert? Jak się podobało? Fantastyczny. Wspaniały, różnorodny. Andrzej Dąbrowski w fantastycznej formie. Arcyd Andros też. Również. Coś szczególnie zaskoczyło? To, że mi się udało dodzwonić, bo to był taki spontan. Jechałem samochodem i nagle ktoś odebrał i ja się zapytałem, czy mogę się dostać na urodzinową imprezę. Ja powiedzieli, jasne, nie ma problemu, tylko czy pan przyjedzie? No i jestem. A sama impreza to super fajny przekrój ludzi. A nie przeszkadzało państwu, że konkurs był ustawiony? Nie. Tym razem akurat nie. Przy takiej imprezie możemy Dozwolę na wszystko. Tak na gorąco. Miałaś wygrać, a wygrali wszyscy. To jest dokładnie to, o czym ci mówiłam. Mi nie dane jest wygrywać. Ale też wygrałaś. Takie do podziału, to no to jest tak jakby nagroda pocieszenia. Ale ty wiedziałaś, że tak będzie? Nic nie wiedziałam, ale ja przeczuwałam, że coś jest nie tak z tą moją wygraną po prostu i okazało się, że miałam rację. Pozostańmy w tym, co umiem najlepiej, czyli być nominowaną bez żadnych takich największych sukcesów w związku z tym. Niech to nie niesie za sobą konsekwencji, ta nominacja. Relację przygotował Paweł Turski Jak wyglądał i brzmiał Ustawiony konkurs piosenki mogą Państwo sprawdzić W kanałach internetowych Trójki W naszych mediach społecznościowych Czy na kanale YouTube A na scenie wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Wystąpiła m.in. grupa Metro Co przez powiedzieć Kiedy nie mówisz nic Trwanie na wyniszczenie Kontakt bliski do krwi gdzie twoje oczy marzące Uśmiech bez dna Co chcesz przez to powiedzieć Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz I tak powiejesz w słońcu Na krawędziach Tracisz kształt mnie, gdzie jest wyłom, wyłom jest w każdym z nas. Za 16 minut ósma. Przegląd prasy. A dzisiejsza prasa kolorowa, czyli w tym przypadku Super Express, pisze o tym, że nikt nie chce domu Rozenek. Małgorzata Rozenek-Majdan nie może sprzedać domu. Ale w kolejnych słowach chyba wyjaśnione jest dlaczego, bo sprzedaje go za 10 milionów złotych. Ja bym się nie dziwił, że nikt nie chce kupić. Fakt za to dzisiaj z dużym tematem o systemie KSEF, krajowym systemie faktur, z takim cytatem też z przedsiębiorcy, ukarać tego, kto to wymyślił. No to już wiemy, jakie jest zdanie przedsiębiorców na temat systemu KSEF. Przedsiębiorcy wściekli, pisze dzisiejszy fakt. A w, tego, w tym tygodniu, w tygodniku powszechnym możemy przeczytać m.in. o tematach związanych ze świętami Wielkiej Nocy, w tym artykuł Cwiety Dimitrowej, to czego nie słyszymy. Tak zdaje się o rozmowach przy świątecznym stole. Słyszenie drugiej osoby rzadko kiedy jest neutralne. Uruchamia w nas obszary, które bywają dla nas nieznośne, z którymi nie umiemy sobie radzić, których nie chcemy czuć. Tak pisze Cwieta Dimitrowa, autorka tego artykułu. A na łączach trójki yy, człowiek z tygodnika powszechnego, Michał Koński. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, my też jesteśmy prasą kolorową, jak się to <grafię> Jak się tak zastanowić, to na pewno, tak, dość spektakularna okładka też tego, ty, tego tygodniowego, tygodnika powszechnego z ikoną. Bo to na święta, numer, no właśnie. tak, ta ikona jest pęknięta na pół i myślę, że to jest wiele poziomów tego... Yy... A to jest także związane z tymi rozmowami i tym, czego nie słyszymy? No właśnie, bardzo dobre y, pytanie i ono nie jest chyba tylko y, dotyczące rozmów takich przedświątecznych, tego jak trudno nam ze sobą będzie funkcjonować, czasem pokłóconych. Y, punktem wyjścia do tekstu jest film niezwykły, który wciąż jest na naszych ekranach, czyli Wartość sentymentalna, Oscar. Y, no i wiadomo, że tam o bardzo trudnych relacjach rodzinnych y, jest mowa. Y, relacjach, przed którymi nie chronią nawet wysokie kompetencje by tak rzec, nie wiem terapeutyczne i tak dalej. Ale Cweta dochodzi gdzieś bardzo głęboko, bo myślę, że y, y, kluczem y, do wzajemnych relacji jest poczucie bycia wysłuchanym, y, a to poczucie bycia wysłuchanym ma wpływ także na to, jak funkcjonuje nasza demokracja. My często głosujemy tak, jak głosujemy nie dlatego, że Mamy jakieś poglądy, tylko mamy poczucie, że jesteśmy niewysłuchani albo jakiś polityk nam mówi, że słyszecie, to jest może klucz do sukcesów Donalda Trumpa na przykład, ale, ale zostawmy już tego Trumpa w spokoju, nagadał to, co nagadał dzisiaj yy, i, i jeszcze nagada. Piszemy też zresztą o tym, to o tym oczywiście w tygodniku. Kluczem jest, myślę, yy, rzeczywiście to, co... Yy, do siebie nawzajem mówimy, do drugiej osoby i to, co się wydarza, kiedy do niej mówimy, odkrywając w ten sposób, co czujemy i przeżywamy sami. No taka, o takiej prawdzie w relacjach to jest tekst. Czy umiemy jeszcze słuchać, czy już tylko mówimy do siebie? Takie pytania stawia też Tygodnik Powszechny i takie pytania pojawią się dziś w Radiowej Trójce po 11. W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Panie Michale, Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Dobry świąt. Za 9 minut godzina ósma. Po ósmej trzynaście gościem rozmowy politycznej bez uników będzie minister koordynator służb specjalnych, były szef MONU Tomasz Siemoniak. A jakich spodziewać się pytań? O tym Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Tego oczywiście nie zdradzimy, w razie gdyby pan minister słuchał radiowej trójki. Żeby się nie przygotował. Ale będziemy mhm. rozmawiać oczywiście o narastającym kryzysie w relacjach. Pałacu Prezydenckiego i większości parlamentarnej. Prezydent nie przyjął ślubowania od czterech sędziów, wybrał sobie dwójkę. Będę na pewno chciała uzyskać odpowiedź co dalej. Ale porozmawiamy też o orędziu prezydenta Donalda Trumpa w miesięcznicę wojny w Iranie i czy rzeczywiście jest takie zagrożenie, że Stany Zjednoczone wyjdą z NATO. O tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia Iggy Pop The Passenger, I am the passenger. W 1976 roku Iggy Pop był w naprawdę kiepskim stanie. Lata rock'n'rollowego życia i pogłębiający się nauk doprowadziły go do położenia, w którym stracił nie tylko swoją artystyczną pozycję, ale i większość przyjaciół. Pop wspominał, że kiedy znalazł się w ośrodku odwykowym w Los Angeles, prawie nikt go nie odwiedzał. Prawie, bo jedna osoba była wyjątkiem David Bowie. To właśnie Anglikowi udało się postawić Igiego na nogi. Sam też próbował wydostać się z nałogu, a sposobem na uzdrowienie była ucieczka rozumiana dwojako. Po pierwsze jako ewakuacja z toksycznej Kalifornii do znacznie spokojniejszej Europy Zachodniej, po drugie jako zatracenie się w procesie twórczym. David i Iggy stworzyli wspólnie dwa albumy. The Idiot, oraz Last for Life. Oba wydane w 1977 roku i uznawane za odrodzenie popa. Podczas pracy nad drugą z tych płyt w berlińskim studiu Hansa pojawił się też szkocki gitarzysta Ricky Gardiner, do niedawna członek progresywnej grupy Beggars Opera. Bowie nieoczekiwanie spytał go, czy może zaproponować jakieś piosenki. Wtedy Gardiner zagrał riff. Cztery dość banalne akordy, które napisał kilka tygodni wcześniej w jeden z tych wspaniałych wiosennych dni, gdy świeci słońce i kwitną jabłonie. Genialna prostota tego motywu uwiodła zarówno Davida, jak i Igiego. Reszta powstała na poczekaniu. Iggy napisał tekst pod wpływem wiersza autorstwa Jima Morrisona, a także długich podróży spędzanych u boku Bowiego. Najczęściej w samochodzie, w roli pasażera, ponieważ pop nie posiadał prawa jazdy. Powstał jeden z hymnów ery Pankroka manifest wolności i utwór, który ma w swoim repertuarze chyba każda szanująca się kapela punkowa. Piosenka do wyjaśnienia Do reklamy. Bo masz. Barbara, co ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 300 zł. W app Media Expert, ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl